Otwórz się na rzeczywistość. Słuchaj radia Paranormalium. Literatura paranormalna pełna jest przypadków obdarzonych psychicznie dzieci. W przypadku poltergeista jest prawie pewne, że w centrum aktywności znajduje się dziecko, a wizje Najświętszej Maryi Panny słyną z zaangażowania dzieci. Cofnij się do czasów polowań na czarownicy, a przeczytasz wielokrotnie o dzieciach jako najłatwiejszych do oczarowania zaś wiele oskarżeń o paranie się magią pochodziło od dzieci dotkniętych rzekomymi czarodziejskimi zaklęciami. Czy badanie dzieci może stanowić wartość dodaną do badań naukowych? Czy spoglądając na mentalność wewnątrz dziecka, możemy zidentyfikować elementy, które ukazują dla wystąpienia psychicznych zdarzeń optymalny stan umysłu? Być może... Sceptyk z pewnością podskoczy dramatycznie i powiadomi nas o tym, że dzieci są zwykle bardziej skłonne do fantazjowania. Ich umysły bardziej wierzą w cuda, łatwiej więc dają się nabrać na sztuczki czy nawet iluzje. Jest to całkiem prawdziwe. Ponieważ jednak takie czynniki można zidentyfikować, nie znaczy to, że temat jest zamknięty. Wiele dzieci na przykład posiada wyobrażonych przyjaciół. Czy możemy po prostu pozostawić ten temat stwierdzając No cóż? Oczywiście nie. Próbujemy odkryć dlaczego tak jest. Oczywiste pytanie jakie należy zadać brzmi Czy przeciętna mentalność w dzieciństwie pozwala umysłowi na dostęp do czegoś, co jest bardziej oddalone od dorosłych? Często zastanawiałem się nad centralnym, sceptycznym krytycyzmem tego zjawiska. Jeśli paranormalność jest prawdziwa, to dlaczego nie doświadczamy tego przez cały czas? Myślę, że odpowiedź może wyniknąć ze zrozumienia ludzkiego umysłu. Mówi się, że rozwinęliśmy się z natury. To, co często jest ignorowane, to możliwość ewolucji psychologicznej wespół z ewolucją fizyczną. Gdybyśmy byli częścią natury, wówczas istnieją szanse, że nasze napędy byłyby instynktowne. Nie wymagałoby to zdolności do myślenia, tak jak to czynimy dzisiaj. Jednakowoż, tak jak wyewoluowaliśmy fizycznie dzięki technologii, myślę, że tak samo dzieje się z umysłem. W rezultacie, używając technologii, zmuszeni byliśmy do koncentrowania się na zadaniu, jakie mamy w dłoni. To była zdolność ponad instynktem, a żeby się skoncentrować, musimy oczyścić umysł z wszelkich nieistotnych czynników. Czy mogło to spowodować stworzenie odrębnego świadomego i nieświadomego umysłu, pierwszego umożliwiającego koncentrację na świecie, drugiego stanowiącego repozytorium dla pamięci niewymaganej w danym momencie? Ewolucja znajduje więc zastosowanie w umyśle. Możemy powiedzieć, że instynkt został zachowany w umyśle nieświadomym, ulepszając technologię, a informacje, jakie wytwarza, rozszerzyły umysł świadomy i odsunęły nieświadomą myśl dużo dalej od świadomej. Taki model umysłu wyjaśnia, dlaczego zjawiska paranormalne nie są doświadczane jako norma. Znajdując się w nieświadomym umyśle, uzyskujemy do niego dostęp tylko wtedy, gdy przychodzi informacja z zewnątrz, pozwalając myśli nieświadomej zbliżyć się do myśli świadomej. Pokazuje to jednak również, że z im bardziej zewnętrzną informacją mamy do czynienia, tym mniej stajemy się obdarzeni psychicznie. Stąd edukacja, praca. Generalnie aktywność w życiu dorosłym staje się hamulcem zjawiska paranormalnego. O ile oczywiście nie mają one charakteru mistycznego, pozwalając na odcięcie informacji z zewnątrz poprzez medytację itd., czy zatrzymanie dziecięcego uczucia zdziwienia. Antony Nord. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios. Czytali Ivelios i Hubert Chłopicki.